Obywatele, nastał czas ruszyć do moju przeciwko Rosjanom. Oto siły rosyjskie spaktowali się wraz z rządami Donalda Tuska. Zaprawdę powiadam wam, nie jest on naszym premierem. My uznajemy władzę jaśnie wielmożnego pana Andrzeja Nuny, jednakże my nie uznajemy wroga naszego narodu, to jest Donalda Tuska jako premiera. Zaprawdę powiadam wam, ja... Mateusz Maksymilian Jaros ogłaszam się siebie premierem Polski. Mam nadzieję, że fałszywy rząd warszawski zostanie poddany do dymisji. Zostaną zachowani tylko posłowie z ramienia stronni z przyjaznym Prawo i Sprawiedliwości. Zaprawdę, tylko poprzez utrzymanie Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy w stanie dokonać ocalenia narodu. Dlatego musimy ruszyć do boju dokonać szturmu, będzie siłą wrogim. Zajęcie smutne jest, że nasz dawny partner, Polsat Munoz, zdradził nas. Co prawda próbuje nas odzdradzić, ale to niezbyt wychodzi. Przyznajmy się jeszcze jednakże, że trochę jednakże się pod względem wizji, jeżeli chodzi o projekt, który dawniej był zwany wielką wolną wymiarów. Teraz obecnie nie możemy nazwać go względu na znaki towarowej w ogóle. W każdym razie jesteśmy w stanie yy, dokonać negocjacji. Mam nadzieję, że będziemy w stanie przywrócić dalej działanie tego projektu. Przy okazji tych negocjacji wreszcie może ustalimy wizję jaką ma ten projekt mieć. Albowiem chcemy, żeby ten, ten ja przynajmniej taki jest plan wraz z GROM nie wiemy jeszcze, czy komputerowa, czy planszowo. być może oba, My, że myśmy byli w stanie dokonać czynów wielkich i dokonania wielkiego połączenia wymiarów. Ponieważ chcemy dokonać wielki współpracy z kosmierami z celu zapewnienia wielkiego crossoveru, który tak bardzo wielcy, nad moja młodsza szkoła matka, to jest z, ze służką elektryczno elektronicznych Janusza w Radomsku e, chciała. E, Co do tego, jaką to będzie format, to nie wiemy, jednakże spodziewamy się w ramach głosu było naprzokącego, że się pojawi i program. Na razie jednakże, że musimy podtrzymać wielki trud i przywrócić sprawności programu do istnienia naszego. Albowiem wielce problematyczna jest sytuacja, że nadal nie stuknęliśmy. W okresie, który nie już powinien minąć, i nadal czekamy, aż się premiera pojawi. Na razie przesunięto na gdzieś tak 2025 rok, co jest znacznym oddaleniem od planowanej premiery w 2019. Strasznie to jest smutne, że musimy czekać tak długo. Dlatego właśnie znawaliśmy pakt z frakcją prawicową celu omalenia lewackiego myślenia, które ma za zadanie zdestabilizować nas i utrudnić dokonanie wykonanie tego dzieła. To jest bardzo ważne, ponieważ musimy powstrzymać siły lewackie, które utrudniają nam pracę i dokonać raz na zawsze wykonania projektu, który ma za zadanie ostatecznie zakończyć nasze cierpienie. Dlatego więc mam nadzieję, że nadejdzie okres, kiedy wreszcie będziemy mogli cieszyć się prawić Polską i w ogóle Mamy nadzieję jednakże, że bój nasz nie będzie nam marny. Dlatego niech Bóg nas ma w opiece. Amen. Szczęść Boże.